Alienation, Japan, manga, konga, naked lunch, Witam wszystkich Gomżebar z jeszcze zimnego Kobę. Dzisiaj, pomimo dosyć ładnej pogody i słoneczka, mieliśmy tylko 6 stopni, więc no, już trochę wiosny widać, bo na przykład śliwki już zakwitły w paru miejscach i trochę kwiatów się pojawiło. Ale mimo wszystko nadal jest zimno, ja się wybrałem wczoraj na taką małą wycieczkę na najwyższą górę w Kobę czyli na rocco San się się No i tam powyżej pewnej wysokości jeszcze leżał śnieg, no i nawet popróżył przez chwilę, więc jest zimnawo, szczególnie w nocy. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć o tym co się ze mną działo przez ostatnie 3 miesiące i dlaczego nie dawałem w sumie na swoim blogu e, znaku życia. A na koniec chciałem wspomnieć o wizycie Makoto Shinkaya, która miała miejsce u nas na uniwersytecie. on dosyć pouczający wykład z tego jak się inspirować, więc o tym chciałbym Wam też trochę powiedzieć. No więc tak, miałem trzy duże projekty, które zajęły mi bardzo dużo czasu. Przez ostatnie trzy miesiące w sumie nie robiłem nic innego, tylko siedziałem właśnie nad tymi projektami. Po pierwsze oczywiście animacja, którą robiłem już od lata, w sumie zeszłego roku. Zakończyłem ją w tym miesiącu, więc mam trochę wolnego czasu, żeby nagrać podcast. Ja robiłem tą animację na początek tak trochę dla siebie, żeby potrenować pisanie scenariusza, robienie e czyli storyboardu. No a potem z tego wyszedł animatic, potem z tego wyszedł um, nagranie, wyszło dźwięku, nagranie dialogu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to wszystko um, w sumie postępowało ku temu, żebym, nie wiem co, tą, tą animację zrealizował. No ale niestety ten scenariusz, który napisałem i ten animatic, który zrealizowałem, tak się rozrósł w pewnym momencie niespodziewanie, że zrobiło się z tego animacja ośmiominutowa którą, no, w pojedynkę było mi dosyć ciężko zrealizować, więc postanowiłem, że w ramach realizacji pracy do Portfolio zrobię z tego taką skróconą wersję, czyli nie wiem, wybrałem 40 sekund najfajniejszych momentów, najfajniejszych ujęć, wybrałem odpowiednią muzykę, no i zbudowałem w sumie coś takiego, co wygląda jak jakiś trailer do anime czy do filmu animowanego no i ten fragment zrealizowałem starając się żeby wszystkie elementy czyli tła, animacja dalej, były, nie wiem, najlepsze jakie mogłem w tym momencie narysować no więc że zajęła oczywiście bardzo dużo czasu i ślęczenia przed komputerem i przed stołem podświetlanym no i w sumie jeżeli tak mam patrzeć na ilość rzeczy, które narysowałem, to sama ta faza planowania, którą jeszcze zacząłem w lato, to jest około, nie wiem, 200-300 stron narysowanych ręcznie tylko po to, żeby zaplanować całą animację. A powiedzmy faza już realizacji to, no nie wiem, nie mogę tego za bardzo policzyć, bo część robiłem cyfrowo. No i cały mój ten proces tak jakby, też w sumie był w pewnym sensie eksperymentem, ponieważ zdecydowałem się trochę zmodyfikować tą metodę animacji, którą Japończycy stosują i której uczą mnie na uczelni, ponieważ zdecydowałem się całość tej cyfrowej, powiedzmy, obróbki robić za pomocą oprogramowania Adobe, czyli Photoshop, After Effects, Premiere co w sumie sprawdziło się dosyć dobrze, tylko trzeba mieć naprawdę mocny komputer, żeby to popchnąć, ponieważ Japończycy używając programu z takie Turetas Studio, robią powiedzmy animacje już w takim rozmiarze, w jakim ona ma być finalnie, czyli jeżeli to jest HD, to edytowana klatka ma rozmiar HD, ja natomiast zdecydowałem się robić klatki czasami 2, 3, 4 razy większe, potem je zmniejszać, tak, żeby uzyskać najlepszą, możliwą jakość bez nie wiem, wdawania się jakieś specjalne pluginy, które potem to wygładzają i tak dalej, i tak dalej, ale to są już takie szczegóły bardzo techniczne natomiast tła oczywiście które zdecydowałem się narysować też w photoshopie zajęły dosyć dużo czasu, w szczególności, że część, która dzieje się na stacji wymagała trochę grafiki 3D tam ten pociąg, który się porusza i ta stacja, która, po której ta dziewczyna biegnie jest wykonana w 3D w pewnym sensie więc takich trochę trików różnych dziwnych też po drodze się nauczyłem i zastosowałem ile tylko się dało, deszcz, śnieg i tak dalej. No i w sumie jakby na to tak popatrzeć od początku do końca, to najpierw powstawał oczywiście scenariusz, który potem na takich specjalnych kartkach rozrysowuje się do tak zwanego e czyli storyboardu, który... Zawiera wszystkie ujęcia z dialogiem i opisem takim krótkim akcji, co się dzieje. Na przykład dziewczyna odwraca głowę, jest narysowana taka sylwetka, tylko i taka strzałka, która pokazuje, jak ta dziewczyna się rusza. Potem z tego robi się animatik, czyli powiedzmy taki bardzo statyczny pokaz slajdów z lekką, może czasami animacją, która ma pokazywać tego, co się ma dziać na ekranie i jak czasowo to ma wszystko wyglądać. No i layouty z tego, czyli dla każdego kadru, dla każdego takiego kluczowego momentu w ujęciu rysuje się na kartce A4 na takich specjalnych kartkach z ramkami takiego tak rozmiaru jak ekran, rysuje się takie szkice, które mam pokazywać jak dokładnie ma wyglądać ten moment. No i potem na podstawie tych tych designów, tych szkicy i tego animatiku, no tworzy się animację, czyli najpierw rysuje się linie ruchu, czyli... Dokładnie szkicuje się ruch postaci, czyli jeżeli mamy animację taką jak ja robiłem, to to są 24 klatki na jedną sekundę. Tylko oczywiście zgodnie z japońską metodą robi się tak, że normalnie rysuje się 12 klatek na sekundę ruchu. Ale jeżeli ruch jest szybki w którymś momencie, to rysuje się więcej. Czyli nie wiem, upycha się te klatki gęściej, żeby ten ruch nie był taki porwany. No i w momentach, kiedy rzecz porusza się bardzo wolno na przykład, to rysuje się tych klatek jeszcze mniej, czyli na przykład 8 klatek na sekundę tylko. No i oczywiście w momentach, kiedy na przykład poruszają się tylko włosy na wietrze albo bohater tylko mówi, usta mu się otwierają, to rysuje się tylko tą część, czyli tylko usta albo tylko włosy. Teraz jeżeli będziecie oglądać animację, to właśnie będziecie mogli się przyjrzeć temu jak to jest zrobione i czasami właśnie widać, że a w tym momencie 8 klatek było, ale tutaj ruch miecza był bardzo szybki, na takie cięcie, klas. W tym momencie potrzebne jest przynajmniej 24 klatki na sekundę czasami, żeby, żeby ten miecz nie pojawił się tylko w połowie i potem na końcu, e, więc no... Pomimo tego, że w ten sposób Japończycy się starają zmniejszyć ilość tego, co trzeba narysować ręcznie do minimum, to i tak narysowanie, tam, nie wiem, dwóch sekund to zajmuje trochę czasu. No a potem, według tej tradycyjnej metody, oni to ręcznie trasują. Czyli poprawiają ten szkit tego ruchu, ręcznie każdą klatkę, tak żeby te linie były ładne, czarne, i gładkie. Ja natomiast zdecydowałem się to zeskanować i wrzucić to do Photoshopa i w Photoshopie to poprawiać. Nie wiem w sumie czy to była dobra decyzja, ale chyba tak. No i potem również w Photoshopie nakłada się kolory już na, na gotową powiedzmy animację postaci i równocześnie robi się tło, czyli maluje się tło, które będzie podłożone pod ruch postaci. Czasami tam w 3D trzeba dodać elementy, jeżeli kamera w ujęciu się porusza jakoś tak bardziej to, to musi być 3D, żeby poruszało się tak samo jak, jak, jak, jak zgodnie z tym jak kamera to powinna widzieć. No i potem to wszystko się składa w programie After Effects, a potem wszystkie te małe takie cięcia po kolei się składa, na przykład w programie Premiere. No i dostajemy gotową animację, którą możemy pokazać znajomym i się pochwalić na przykład. Oczywiście to o czym mówię tutaj, to jest taka metoda, którą uczą u nas na uczelni, zmodyfikowana tam przeze mnie oczywiście albo stosują ją też nowocześniejsze studia wspomniany przeze mnie Makoto Shinkai właśnie robi animacje w ten sposób bo dowiedziałem się właśnie, że oni też stosują photoshop, a nie stosują tego programu RetaStadio. Stadio natomiast istnieją również studia jeszcze dalej w których na przykład tła rysuje się ręcznie, gwaszami nowa animacja studia Ghibli, czyli Kokuriko Zakakara ma y, wszystkie tła rysowane w sumie y, ręcznie i tam trochę jakiś efektów może cyfrowo jest nakładanych ale tła są rysowane gwaszami jeżeli weźmiemy do, do ręki albo właśnie z tłami to tam widać pociągnięcia pędzla które wychodzą poza kartkę i tak dalej i to, tego może nie bardzo tak widać jak się ogląda animację ale jak się przyjrzeć właśnie zatrzymanym takim stop klatkom, to widać właśnie, że wszystko jest narysowane, narysowane ręcznie i to jest, to jest niesamowite ale może z drugiej strony rysowanie teł ręcznie zapobiega takiemu e, nazbyt zbyt skupianiu się na detalach, bo cyfrowo jak się w photoshopie rysuje to można wyzumować ten obraz tak niesamowicie i tam rysować jakieś detale gdzieś tam kurcze na jakiejś kostce brukowej, jakiś kurz a jako że powiedzmy te tła ręcznie rysowane są po prostu na stronie A4 gwaszami, pędzelkiem to może to zapobiega w pewnym momencie nad, takim nad, nad taką nadgorliwością, żeby tam nie wpychać tych detali tyle co mi się e, zdarzyło parę razy w tej, w tej animacji. Ja zapraszam na tą stronę e, do oglądania, komentowania i tak dalej. Drugą rzeczą, którą robiłem w szczególności właśnie na początku stycznia, to były przygotowania do wystawy, którą organizowaliśmy w pięć osób. Z pomocą uczelni Wynajęliśmy galerię w Centrum Kobe, czyli na Sannomi. I tam wystawialiśmy prace związane z tematem Kachio-Fugetsu. Czyli... Co to jest Kachio-Fugetsu? To są takie japońskie standardy piękna, czyli mamy tam księżyc, naturę, ptaka i kwiat, tak? czyli jeżeli wyobrazicie sobie japoński pałac i te takie malunki na złotych tłach jakichś kwiatów, drzew i tak dalej, takie bardzo uproszczone pejzaże to właśnie jest o no i taki temat dostaliśmy, no i z tym coś trzeba było zrobić. Jako, że tradycyjnie w Kalcio Fugecy za bardzo nie ma postaci ludzkich na tych obrazach, ja oczywiście zdecydowałem się na głównym panelu z trzech, bo narysowałem tryptyk, czy namalowałem w sumie tryptyk, zrobić postać, która będzie narysowana w takim dosyć mangowo-nowoczesnym stylu i to zderzyłem z takimi bardzo tradycyjnymi elementami, Ponieważ zrobiłem drzewo takie stylizowane i złote tło i tak dalej i tak dalej. Użyłem też takich japońskich elementów, czyli elementów kimona, ptaki również się pojawiły, skrzydła. No i to zajęło mi w sumie tam nie wiem tydzień czy dwa, żeby to zakończyć takiego codziennej pracy po prostu po ileś tam godzin. No i potem tą wystawę zorganizowaliśmy właśnie na Nomi i wszyscy w sumie, czyli trójka Japończyków i um, dwójka Gajdzinów, czyli zagraniczników zdecydowała się w jakiś sposób dziwny, swój, złamać te wszystkie zasady, e, które tym kachyofugetsu rządzą. Zdjęcia z tej wystawy, zdjęcia prac pojawią się pod podcastem, czyli zapraszam, żeby sobie zobaczyć jak to wyglądało. Zaprojektowałem również ulotki i plakat, który w sumie też był dosyć taki niestandardowy, tak mi się wydaje przynajmniej. Jego też można było jakiś czas temu zobaczyć właśnie na stronie. No i... W sumie uważam, że ta wystawa była dosyć ciekawa i spodziewałem się dużo bardziej tradycyjnych takich prac, a tak w sumie bardzo nowocześnie to wszystko wyszło i według mnie wyglądało całkiem nieźle. Trzecią rzeczą, którą robiłem i którą kończyłem w sumie jest manga, która zostanie opublikowana w magazynie Tobio to jest taki magazyn, który zbiera najlepsze mangi od nas z uczelni studentów i publikuje to normalnie w wydawnictwie OTA więc można będzie normalnie sobie kupić tą mangę w każdym sklepie w Kobe większym takim i na Amazonie również więc będziecie mogli sobie zamówić tą, tą mangę na Amazonie jeżeli ich Polski się zda zamawiać na japońskim Amazonie, chyba się da, nie wiem. Ja oczywiście może też postaram się coś tam zorganizować, no ale ostrzegam tylko, że manga jest po japońsku. Ja do swojej mogę dać angielskie tłumaczenie, ale, ale generalnie całość jest po japońsku. No i moja historia jak zwykle jest taka dosyć dziwna, bo pośród tych wszystkich um, historii miłosnych i, i, i romansów, i komedii, i tak dalej, które się tam pojawiają e, moja historia jest taka dosyć e, inna no i pojawiają się właśnie, las się pojawia roboty się pojawiają pojawia się co się pojawia, nóż marki Gerlach który sobie tam narysowałem jak rzecz wyjdzie, a ma wyjść za jakieś półtorej miesiąca, to ja się postaram jakieś zdjęcia tego rzucić na moją stronę, tak żebyście mogli sobie zobaczyć jak coś takiego wygląda. No i zapraszam również na moją stronę, ze względu na to, że mam nadzieję regularnie się teraz będzie coś na niej pojawiało, oczywiście ze względu na nowy projekt, który będę niedługo zaczynał no i będzie on wymagał dużo różnych szkiców, koncept artów i tak dalej, które będę się starał wrzucać na bieżąco na stronę jeżeli chodzi o ten podcast to ja się postaram trochę bardziej mówić o rzeczach związanych z tym czym się zajmuję tak faktycznie czyli z animacją japońską w końcu Japanimation się nazywa ten podcast, więc będzie trochę więcej o animacjach. Eee, takiego codziennego życia też postaram się tam trochę wepchnąć, jeżeli mi coś ciekawego wpadnie do głowy. Ale właśnie bardziej się chciałem zorientować w tą stronę, więc wszystkich fanów animacji i, i mangi może też trochę zapraszam. Wszystkich fanów Japonii też dalej zapraszam. Okej, okay, ostatnią rzeczą, o której dzisiaj chciałem mówić i to też w sumie trochę do fanów animacji skierowana rzecz jest wizyta Makoto Shinkaya u nas na uniwersytecie. Jeżeli ktoś nie wie o kim mówię, to jest to taki facet, który najpierw robił gry. Jakiś w jakiejś tam firmie po prostu pracował. Ale jako hobby w sumie zrobił sobie taką animację Ona jej kot, która trochę się odbiła echem tu i ówdzie no i w sumie skończyło się na tym, że tą firmę opuścił i jako reżyser najpierw małej takiej ekipy robił kilka różnych bardziej krótko lub bardziej długometrażowych filmów animowanych, z tego najbardziej chyba znany jest 5 cm na sekundę i teraz ten nowy jak to, nie wiem, przetłumaczyć? Dzieci, które podążają za głosami z wewnątrz ziemi, czy gwiazd, czy czegoś tam. Eee, ja rzucę linkiem do trailerów, żebyście mogli zobaczyć o co chodzi. No i ten reżyser e, przyjechał do nas właśnie na uniwersytet i dawał wykład o tym, e, jak pracuje, ale nie w sensie takim, jak nie wiem, rysuje tą animację, bo on w sumie e, przede wszystkim rysuje animację, rysuje tła, animuje i tak dalej. Tylko jak właśnie pracował nad scenariuszem do tego swojego najnowszego filmu. No i, no i o czym mówił? Mówił generalnie o tym, że po skończeniu 5 cm na sekundę przeniósł się do Londynu i w sumie został tam rok, pomimo tego, że miał tak faktycznie być tam dwa miesiące. No i w czasie tego pobytu właśnie myślał nad scenariuszem do, do nowej animacji i dawał porady, jak właśnie... Myśleć, jak pracować i tak dalej. Pokazywał przede wszystkim swoje notatki, które wyglądały dosłownie tak, jakby pisał listy do siebie, czyli swój proces myślowy, tak jakby nagrywał pisząc i potem to podejrzewam czytając, szukał powiedzmy inspiracji w tym, co już wymyślił i zapisywał nawet słowa jakichś piosenek, słowa z książek cytaty i tak dalej jego główną inspiracją do tej animacji była piosenka Bee Geesów, gdzie tam tekst właśnie został przez niego przetłumaczony i użyty potem jako inspiracja no i to właśnie chciał głównie pokazać. Drugą rzeczą, którą mówił i która była bardzo ważna, to jest to, że przede wszystkim jeżeli, nie wiem, tworzymy jakąś animację, tworzymy jakąś manga i tak dalej, to musimy się skupić na tym, co chcemy przekazać, czyli nie myśleć nie wiem a, to ujęcie będzie fajne, to ujęcie będzie fajne, to bym chciał narysować, to bym chciała narysować, e, tylko myśleć właśnie o tym, co chcę przekazać i od tego przekazu wychodzić i powiedzmy e, na tym przekazie, na tych uczuciach, czy temacie i tak dalej e, i historii budować całą resztę animacji. E, no i właśnie pokazywał, jak jak w przypadku tych poprzednich animacji, które robił głównie skupiał się nad takimi technikaliami, czyli a narysujmy to, narysujmy tamto a tym razem właśnie chciał wyjść głównie z historii i tą historię, te uczucia pokazać animacją było to dosyć ciekawe, ponieważ bardzo widać postęp przez lata, a poza tym odpowiadał również na takie dosyć krępujące pytania, ponieważ bardzo dużo osób zarzuca mu to, że ta nowa animacja jest taka bardzo studio Ghibli. No i oczywiście jest, bo tak na pierwszy rzut oka przynajmniej, bo projekty postaci są bardzo, bardzo studio Ghibli, animacja jest trochę tak studio Ghibli. Natomiast on powiedział, że generalnie historia, która jest przedstawiona, jest kompletnie niespójna do Ghibli i to się mogę trochę zgodzić. Mi się osobiście historia przedstawiona w tej animacji niespecjalnie podoba, ale już mniejsza z tym. Całość jest bardzo warta zobaczenia ze względu właśnie na moc designu, tełu i, i takiego oddawania klimatu, które tam została wciśnięta i polecam jeżeli wyjdzie to na DVD, a powinno chyba niedługo polecam również jego poprzedni film, czyli właśnie 5 cm na sekundę sobie obejrzeć, bo jest to jeden z lepszych i moich ulubionych filmów a po więcej recenzji anime i to czego możemy się spodziewać jeszcze w 2012 roku co będzie ciekawe na ekranach Zapraszam na następny podcast, w którym powiem coś więcej o animacjach tych dobrych i tych złych z końca 2011, początku 2012, czyli sezonu zimowego. No i o tym, co czeka nas na dużym ekranie w 2012 roku. Zapraszam jak zwykle na stronę, no i do odwiedzania mojej animacji. Do usłyszenia. Gom bar.